No. Dobra, jeszcze sobie tu ustalę poziomy. Dobra, nie krzyczę. Okej. Okay. Mhm. Witam serdecznie. A więc no, od czego by tu zacząć? Jak gram od 20 lat, głównie na PlayStation, zdarza mi się czasem na musztardzie pograć, ale raczej staram się trzymać z daleka. Gram we wszystko prócz wyścigi, wyścigów. No i co tam jeszcze? Jak coś wpadnie dobrego to gram dużo, ale raczej nie powiedziałbym, że jestem jakimś hardkorowym graczem. Także od święta jak coś dobrego, jakieś solsy wpadną to gram sporo, a raczej, a tak to w czasie wolnym wkurzam ludzi na internecie czasem, irytuje fanów Wiedźmina na przykład. No i tyle. Nie można. Nie może być za wygodnie. Nie, że mi się podoba, tylko że chodzi o to, że wiesz, no. E, mój problem z Wiedźminem jest taki, że e, to jest gra super, ale nie aż taki kudy mega wypas Jezus Chrystus, jak wszyscy tam wiesz. E, generalnie zdają się mieć opinię taką na ten temat, ale no wiesz, no. Cokaj, to obyczaj każdemu jego porne, jak to mówią, a e, bardzo, łatwe, bardzo łatwa prowokacja. Jest zawsze na tych, na tych wątkach zwiedziony, także lubię sobie czasem umilić czas. No i tyle. yeah <laughs> <laughs> nie grałem na tyle dużo, żeby się móc wypowiedzieć, także grałem tak, tak trochę retrospektywnie, że tak powiem nie wiem, czy jest takie słowo w ogóle już po wyjściu trójki, bo kurde chyba, w, w ogóle to było tak, że przed wyjściem przed na trójki nawet nie wiedziałem, że takie coś ma miejsce, bo miałem kompletny blackout na, na media growe, nie? Kompletnie nie, nie śledziłem tego przez jakiś tam nie wiem, czas i w ogóle Pamiętałem o Wiedźminie jedynce jako kompletnej jakieś porażce, nie, o jakimś takim kurde fan projekcie, że tak powiem, bardziej niż jakiejś super produkcji i ten. No jakieś takie, wiesz, a zróbmy sobie coś tam, żeby był jakiś taki polski erpekt na temat na podstawie polskiej prozy i tak dalej, nie? Ale zagrałem w trójkę i mi, wiesz, tu coś nie pasuje, tu coś nie pasuje, a ludzie kompletnie, wiesz, oszaleni na ten temat, nie? I no i wróciłem do dwójki w sensie. Zwróćcie, no, się tam chyba zacząta na Steamie dwójkę i w ogóle, wiesz, tam walka jakoś koślawa, nie, nie grało mi się dobrze, wiesz, nawet tam nie, nie, nie zagłębiłem się w takiej specjalnie, nie? A nie wiem nawet, trudno mi powiedzieć. Nie, nie wiem, chyba podstawowa, bo to, to jakaś taka... Najtańsza, e, najtańszą dostępną opcję tam wziąłem, to podejrzewam, że podstawową wersję. Huh? <laughs> <laughs> o mój Boże. Ty. Już wiedzą, już wiedzą. Spoiler był. Wydaje mi się, że zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o Becie. I teraz tak. nioch. NIO, NIO, jak to wymawiać? Powiedzcie mi, drodzy moi koledzy. <śledzimy> <śledzimy> Jacek, Jacek z kolegami. <śledzimy> No, oh, oh, naciągany, naciągany. <śpiewanie> oh, oh, już nie zapędzaj się w tym kozi <śpiewanie> Tak, łatwiej się odmieniam. Nioha, niochem. Bo to są dwie literki. Bo to są dwie literki, nie? Japońskie, znaczy. W ogóle z, z góry chciałbym przeprosić za moją ignorancką niewiedzę na temat jakichś realiów japońskich, bo nie znam się na tym kompletnie, także będę tutaj mówił. Posługiwał się nomenklaturą w postaci literki japońskie, jakiejś tam, wiesz, kompletnie nieznajomość historii czy jakichś legend, także wybaczcie, nie chciałbym się narazić nikomu nie. Pomuję. No i w każdym razie to, to są chyba, bo patrzę sobie teraz na logo i to jest przedzielone mieczem Ni i O, nie? I masz na, na dole dwie, nie to kanji chyba nie jest, ale te literki japońskie, nie? Czyli to chyba... Nie, nie. Może być nie. No to post postanowione w takim razie Team, Ninja. Team... Nie. E, czy ja wiem, oni to był hack and slash? w sumie, nie? Tam. Wiesz co mi się wydaje, że nie ma dosyć rozbudowaną tą, ten, as, ten aspekt RPG w sumie, nie? Bo, znaczy nie, rozwój postaci to jest dosyć prosta sprawa, jak w, jak w Soulsborne. Do, dosłownie wybierasz sobie mniej więcej build, czy idziesz w, w siłę. Tylko, że tutaj masz z kolei tak, że tam już kurde mogę teraz jakąś gafę popełnić, ale masz statystyki typu tam wiadomo, siła, dex i tak dalej. I to odpowiada za konkretne rodzaje broni, nie? Nie masz takie coś, że brąci się, broń się skaluje, ale na przykład ym... tak skalowanie. Ale chodzi mi, chodzi mi o to, że jak lewelujesz, nie, to masz na przykład yy... Jak na, jak na, na... Tak, i, i, i pisze na dole, na przykład, że, y, że podleweluj siłę i będzie to miało wpływ na ciężką broń. Podleweluj DEX i będzie to miało wpływ na katanę. Podleweluj coś tam jeszcze i. No, no, tak, no i już wracając, no wracając do, do głównej mojej myśli, że bo, wydaje mi się, że Nio tutaj się właśnie dosyć w tym względzie odróżniania i od Soulsów i od Onimuszy, i od tych takich samurajskich Ninja Gaidenów bardziej skillowo, taki skillowo nie, nie RPGowych rzeczy, nie? Nie, nie. Znaczy mówię, że nie o już tak jakby swoją drogą podąża, nie? Że ma tą taką rozbudowaną sferę RPGową i no i masz jeszcze te, wiesz, te jakieś umiejętności ninja, umiejętności te magiczne, nie? I to, to sporo jest takiego kombinowania, nie? nie? Wiesz, nie idziesz po prostu w plansze i napieprzasz ludzi, nie? Dodane inne no ale już nie, jak nie wydropiliby cię tyle strzał nie to jest też trochę ograniczenie bo łucznik, łucznik zosta no i łucznik zostawi ci jedną strzałę nie? a poza tym jak dwóch stoi jednego dziawniesz, to tak No można tylko wiesz. No. <głos> No im, im, im mniej zbroi mają tym gorzej, nie? Hmm. No. Wiesz najgorsi to są na przykład w Sousach ziomki, którzy wyglądają jak magowie. Ty ich atakujesz, oni cię sparują i szybko zrobią, wiesz, ring swapa i ci ten i nagle okazuje się nagle okazują się że to są wiesz jacyś coś konkretnie no jakiś build na siłę nie wiem czy coś który nosi, no, nosi sobie wiesz kapelusz Gandalfa i myśli że wszyscy to nie ma to, to nie ma to. na pewno nie w tak no Daniel No, no, no, no. ja <laughs> mam zgoła w ogóle inna tan kompletnie inne doświadczenie, bo o ile walczysz, wiesz, z jednym z dwoma ziomkami naraz, to jest spoko, wiesz, ładna graficzka, sobie można na obu tych opcjach grać w miarę wygodnie, tak? I już właśnie wspomniałem o tej lokacji z przed samym pierwszym bossem, nie? Gdzie jesteś na tej, na tej przystani, gdzie masz tam, nie czterech, pięciu gości, z którymi możesz walczyć naraz. Jak sobie, wiesz, ich zagrujesz i wszyscy lecą na ciebie, to już, już masz spadki straszne, nie? Już się, już się dławi. I warto sobie wtedy wiesz, y, tą opcję włączyć z, z gorszą rozdziałką, nie wiem jaka to jest rozdziałka, chyba jednak faktycznie masz rację, że 720p ale ten y, no i, i po prostu masz blokadę wtedy na 30 klatkach nie, już ci do góry nie, nie ten nie, dobrze mówię? 60, na 60 i ten i to się wtedy jakoś tam trzyma kupy. ale kurde no, jeszcze nawet y, na tych misjach pobocznych, nie, na tych kilrumach gdzie walczysz najpierw z jednym, potem z dwoma, potem z trzema gościami na raz, nie, no to już jak wszyscy ci tam zaczną kurde naparzać na tym, no to już różnie nie? czasami się tam zabawi, ale nie to są... to są właśnie jednorazowe takie, wiesz takie chrupnięcie i leci dalej, nie to, że ci tam spada do 10 klatek na 20 sekund, nie no W trójce łupie jak masz wiesz gang skład czterech czy tam trzech gości z, z bosem walczyć to wtedy łupnie czasem. Nie? No, ja wiem. Znaczy, no, ja wiem, widać że już, że ta beta jest ten, lepiej zoptymalizowana, nie? Niż, niż to demo pierwsze. Bo tamto było na takich wariacjach papierach czasem, że faktycznie różnie bywało, nie? Przynajmniej u mnie. no pamiętacie jakby masz to takie nie, to nie jest miasteczko, ale ten taki obóz nie, gdzie masz te domki i tam jest generalnie pożar części tego miasteczka nie? no jak wiesz ogień się renderuje czy jak to się tam mówi masz paru gości, którzy cię gonią i jak faktycznie jest sporo tego na ekranie to było tam ja mam słabe wspomnienia z tej pierwszej alfy, nie? jeśli chodzi o technikę być może sobie tak trochę, wiesz, to w głowie, no nie doceniam tego, może faktycznie jakoś przekłamane mam wspomnienia, ale wydaje mi się, że ta beta jest już bardziej zoptymalizowana, jeśli chodzi o wydajność, nie? A jak jest, wracając do w ogóle pytania, to każdy wybór jest dobry, nie? Wydaje mi się, że jeżeli cenisz sobie płynność, to, to masz taką możliwość, jeżeli cenisz sobie wygląd i, i rozdzielczość, to też masz taką możliwość, nie? ja wiem, ta gra nie, nie jest ładna z założenia, ani w, tach, ani w tej, ani w tej opcji nie jest, nie jest jakaś super, nie? Jest na poziomie, dla, dla mnie jest na poziomie solsów, nie? Poważnie? Ja nie wiem, no to, to, to moje zdanie rzeczywiście. Tak. Techniczny, tak. <głos> <głos> A, że demony pierwsza druga nie? I tu mi... No. No. No. Nie, nie, nie, nie zauważyłem. headshot. Ja wiem. Nie zauważyłem, że powiedziawszy, jakichś e, tych, być może animacja wiesz, śmierci jest jakaś taka trefna, nie? I... Nie no, wiesz co, ja używam łuku jak ten, jako agro, nie? Żeby tam sobie, wiesz, żeby, żeby, żeby... A, a jak... No. No, chyba tak. Nie wiem, szczerze ale mi się wydaje, że technicznie NIO nie jest jakimś takim kurde. Wiesz, super extra produktem, nie? Bo... Tak, w ogóle to kurde. nie wiem, czy już wyskakuje przed orkiestrą, ale chciałbym właśnie powiedzieć, że NIO jest takim super produktem, jeśli chodzi o początek serii, nie? Dla mnie to jest tak z tego co teraz oczywiście na tyle ile można powiedzieć po tych alfie i becie że jak ta gra wyjdzie to wydaje mi się, że będą karne punkty za technikalia i za... wydaje mi się, że ta fabuła, na razie się nie obiecuje niczym no bo umów że fabuła jest taka, że gościu przyjeżdża sobie i szuka, że czegoś, kogoś i tyle nie czyli wiesz, generalnie generyczna generyczna fabuła z, y, z jakiegoś worka z fabułami do gier, nie? Ale chodzi... A, to jest masakra kompletna, to jest w ogóle... Kupiła mnie ta gra w tym momencie, jeżeli miałem jakiekolwiek wątpliwości, to kod zegarek nie kupił kompletnie, nie? No, ale czekaj, bo kontynuując, właśnie chodzi mi o to, że ta gra jest kurde na tyle przystępna dla zachodniego gracza, nie? Bo ta... Kurde, e, te realia takie tego japońskiego fantazy i tych takich wiesz, legend podań i samurajów. Tak, folklor, dokładnie, tego słowa I to, to, czy. No, to się wszystko już gdzieś pojawiało w tych wiesz, tam ninja scrollach, w jakichś innych tam bardzo takich znanych na zachodzie. Ja nie czułem się w ogóle zagubiony, czy jakiś taki wiesz. Wow, co to jest? Muszę doczytać, nie? Jak już to mi się wszystko wydawało dosyć znajome. Nie, nie ja, nie, ja mówię na razie o warstwie, że tak powiem. Nie, nie, fabularnej i bardziej takiej treści, treści jako takiej aniżeli. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że jest takie, że, że jest spoko, według mnie, jeśli rozwiązane, jeśli chodzi o właśnie taki, taką przystępność. Kurde, nie oszukujmy się, nie? Dla mnie to teraz wychodzi, że tak powiem, jawi mi się to jako takie 7-8 na 10, nie? Jeżeli ta gra... Tak, tak, dokładnie. Na pewno, kurde, wiesz, na pewno w to zagram, na pewno to kupię i będę tam, na pewno ze 100 godzin to w to wpakuję. Ale no, nie będzie to arcydzieło, nie? Ale... Mam nadzieję taką, że to po prostu rozpocznie jakąś taką fajną serię, bo to Nio jest kurde w produkcji od ilu lat, nie? Kiedyś pierwsze jakieś... Pierws... Pier pierwsze jakieś... Przecież no... <grystanie> tak, i potem, potem chyba zmienił się ten, ten deweloper, nie? Z tego co tam... Jakoś się orientuję na wiele No, w każdym, w każdym razie wydaje mi się, że to jakiś milionów nie zarobi, ale jest już bardzo takim fajnym wyciągnięciem ręki do, właśnie do zachodniego klienta, tak. Nie wiem, moja, moja dogłębna analiza ekspertka mi się podpowiada. <laughs> <laughs> Także wiesz. Tak to jest chyba 1600, któryś, nie? Czy mi się wydaje. <grywa> <grywa> tak, wydaje mi się wydaje mi się, że to jest taka y, alternatywna historia, nie? Tak jak w Asasynach miałeś, wiesz? Leonardo, nie który ci tam, jak wiadomo, że tam z dupy go wsadzili, nie? że pomagał w ogóle, wiesz, jakimś. <głosy> no ale w, wiesz, wiesz o co chodzi. Tutaj wydaje mi się, że właśnie Nio koronie wracam z powrotem do, do tego faktu, że jest przystępny dla zachodniego widza. Jest napakowany takimi. No. Tak, on się. No, on się przedstawia w grze, nie? On się przedstawia z imienia w grze. No i właśnie jest na sranę takich motywów znanych. W sensie z, przynajmniej z nazwy. Nie jak jest, po pierwszym bosie y witacie w ogóle, wiesz, Hatori Hanzo, nie? Także ma ma masz tych, masz y te demony, y one się nazywają Jokai, nie? Te takie. Także no to, gdzieś te wszystkie nazwy drzemczą, y wiesz. Tak, tak. <głos> <głos> sorry. <głos> Hentai, a nie, to so nie to, sorry. <głos> no i wiesz co chodzi, no to wydaje mi się, że to jest, że siedli sobie na około stołu i tak dajcie tu, wiesz, jednego Europejczyka, jednego Amerykanina i napisz na kartce wszystkie rzeczy, które Ci kojarzą z Japonią i to skompresowa skompre skompresowali, skompresowali i wrzucili do gry. I to jest według mnie w ogóle super sprawa, że zrobili taki fajny... Bo umówmy się, no nie, nie szukajmy tutaj jakiejś zgodności historycznej, czy jakiejś kompletnej, jakiejś takiej dokładnej ilustracji danej ery, czy coś, nie? Bo to jest taki, wiesz, taki świadek z kreskówek właśnie, nie? jak z, z jakichś animców, taki pseudo pseudo-jakiś folklor osadzony w jakiejś tam konkretnej ramie historycznej, nie? Dla... Tak, dokładnie. Mi się to właśnie kojarzy z tymi wszystkimi, akurat, no bo dużo tego nie oglądałem, to mi się to kojarzy z tym ninja scrollem, nie? Że to wygląda, że jest historyczne, że wygląda, że jest wiesz, jakiś tam wiarygodny, a tu nagle gościu jakimiś tam nitkami podpiętymi pod elektrycznością atakuje, nie? Także... Wiesz, to jest właśnie, mi się super podoba ta, ten cały setting, nie? I wydaje mi się, że jest sporo ludzi, którzy przynajmniej się zainteresują tym, bo tego nie ma, nie? Tego muszę się, w, w grach nie ma. Mango z nie? No. no w ogóle już teraz y, przecież Nioh ma taką reputację, że to jest gra w ogóle mega trudna co jest takim sobie, wiesz, wydaje mi się tak sobie prawdziwe, nie? Bo to... Nie no, tu też możesz się, tu też przelewelować, nie? Dwa, trzy level... No ten, de ten demon, ten demon na górce to jest normalny przeciwnik, nie? Później. Tak. Wąłonę, no. No, w każdym razie ten. Bardziej w ogóle, my tu mówimy cały czas, porównujemy to do Soulsów, a mi się wydaje, że styl gry jest jak z Bloodborne, nie? Wydaje mi się, że bardziej tu się idzie na uniki, bardziej dynamika niż takim kurde czołgiem Soulsowym. Wiesz, wie, co chodzi? Nie, dwie tarcze miałeś w Bloodborne, nie? Miałeś tą, ma miałeś tą magiczną, co w DLC wyszło. jest. No to kupuj, co co, co. Tak, no blok, no Blok. nie? Blok. Ale widzisz, masz te masz, co o, o czym żeśmy jeszcze nie powiedzieli w Nio, masz skille specyficzne do broni, nie? Dostajesz te ni ninja skill pointy, czy jak to się tam, tam się nazywa i na przykład masz, jak, jak levelujesz sobie siłę i załóżmy latasz z wielkim toporem, tak jak ja przez jakiś czas to masz skille do bloku, nie? że na przykład jak blokujesz i zablokujesz ostatni cios gościa że jemu się stamina kończy na tym ostatnim bloku, to on ma stuna takiego, wiesz że tak jak, ty, jak tobie ci się skończy, ten i dostajesz w łeb bez staminu, to wiesz, na kolanach i, i, i sapie przez chwilę, nie? I wtedy na, jed, na jeden raz gościa odbierzesz, nie? Także możesz też levelować swój styl gry pod blok. To nie jest tak, że blok jest bezużyteczny. Nie? nie, nie, nie No i bo, y, mo, mot jeszcze jest. Nie no, wyglądam też się różnią, nie? po, po prostu masz, tu masz klasy broni. I też masz, wiesz, bronie skillowe, tak jak y, ja jeszcze za wcześnie jestem, ale właśnie mi Daniel mówił, że ma w ogóle, wiesz, broń, która ma jakiś tam element w sobie. E, tam ognia czy wody czy... a nie mam już wodną, sorry mam już wo wodny topór, nie, wo wodną y, katanę no, ale masz jakieś takie... w ogóle kurde ty mi musisz powiedzieć daję y, szybko jak się chyba pierwszego bossa zabije to dochodzi, dochodzi ta opcja blacksmith czy coś takiego można sobie customować bronię? perki no A, także wydaje mi się, że ten, wydaje mi się, że różnorodność jest wystarczająca. Nie, nie ma jakiś tam super hiper, ale jest lepiej niż na przykład w Bloodborne, według mnie. Nie? though. Tak. To jest w ogóle, na początku nawet się tego nie używa, ale potem to jest kompletny mus, nie? Bez tego ani rusz później. Nie, nie, nie. Masz takie coś, że po zrobieniu, to chyba trzeba zrobić kombosa całego, żeby to się pojawiał. Przynajmniej tam chyba dwa czy trzy, trzy strzały. Masz takie jakby niebieska energia wokół ciebie się gromadzi i musisz wtedy R1 nacisnąć i znaczy, albo R1 naciskasz i ci się odnawia stamina, albo w tym momencie musisz, wiesz sobie, um, no, w odpowiednim momencie nacisnąć kółko i tył, nie, sorry, X i tył i, o, i on robi taki szybszy i dalszy unik, nie? Odnawia. Tak. Poza tym można sobie też to z koronami yy, modyfikować, nie? Można sobie podbijać yy, ilość staminy, która ci się odnawia jak potem. Także kudę, na pierwszy rzut oka to nie wygląda jak jakaś super rozbudowana sprawa, ale jest dużo opcji, nie? Dużo stylów gry wydaje mi się, że można osiągnąć. No. <laughs> no. No. Tutaj zawsze, zawsze Cię dopadną, nie? nie ma ucieczki przed nimi. to trzeba faktycznie sobie ogarnąć bardzo e, dobrze tą stamina management, że tak powiem, nie? Żeby... Bardziej od życia zawsze patrzę na pasek staminy, tam życie to wiadomo, że i tak jesteś na dwa czy trzy strzały, także albo, albo, idzie, albo idziesz bez strzałów żadnych, albo umierasz, nie? No i właśnie jest taki build, żeby... E, bo masz trzy klasy zbroi, nie? Masz ciężkie, normalne albo yy, lekkie I jak idziesz w ciężką zbroję, to stamina stary starsza ci na pół ciosu, nie? Ale za to wtedy ładujesz statystyki w siłę i w staminę i idziesz jak, jak, jak były buildy na, na pois w, w Sołcach, nie? Że, że praktycznie idziesz w Hawelu i tam łupiesz ludzi, nie? I tak. I te, też można sobie zrobić takiego czołga tutaj, to niekoniecznie tak, że musisz jak, skakać i, i katanką tam smierać bossa, tylko możesz w wziąć sobie młot dwuręczny, e, nawalić sobie staminę takiej, że wiesz, robisz takiego kręćka, taki, no, no je, jest taki skill, taki cover, tak właśnie i po prostu kto ci wpadnie na to, ten umiera, nie? praktycznie. No, a są też w ogóle, wiesz, potem ziomki w zbrojach, którzy blokują to normalnie, nie? <grystanie> Także to nie jest też tak, że kroisz ludzi jak masło, nie? Nie, ja kompletnie w ogóle tutaj magii nie używałem, nie? Nie, nie wiem czy jest jakaś ofensywna magia, czy jak to to wygląda? Nie. Ta, no, to chyba trzeba zbierać duszę, żeby ten pasek się zapełnił, nie? Żeby można było, nie? No wiadomo, że kot, nie? Stary, co sobie, to jest w ogóle taki patent, który jest normalnie, tak, nie, w ogóle, spoiler alert, nie, tam sobie, wiesz, przewięcie dwie minutki do przodu, jakaś jakieś tam wrażliwość podwyższona na spoilery, w każdym razie bijesz pierwszego bossa na tym statku, nie, wychodzisz ze statku i wychodzi ci tak jakby na przywitanie właśnie Hatori Hanzo, i, I pyta się, kim ty jesteś, a ty mówisz, no ja jestem William, i tam wiesz, co i jak, i on cię prosi o pomoc, nie? No w każdym razie, nie wiem, nic nie jest powiedziane, o co chodzi, w każdym... i on mówi, no pomóż mi, znaczy, mógłbym skorzystać z twoich, wiesz, tam swojej siły i, i umiejętności walki, a w zamian za to ja ci pomogę szukać kogoś tam, kogo szukasz, nie? I nagle gościu wyciąga z zapazuchy kota, a patrzy, patrzy na kota, a on taki zaspany, nie, i mówi, oho. Zaraz, się, zaraz zbliża się wschód słońca, nie? Także wiesz, chodzi o to, że, że no po prostu zerkasuje na kota i, i, i, i, no, i ogarnia godzinę, i, no. Także wiesz, tego jeszcze po prostu nie było, nie? Kompletnie, jak No właśnie, tam, to było płaskie, nie? No, to w ogóle nikt się tam wiesz to nie, to nie jest żadna komedia, czy nie jest? gościu patrzy no czekaj, zaraz, która tam godzina jest, nie? Pszit. Na kota tam, tam zerknie, plus minus trzy godzinki. Tam, oho, zaraz, wiesz, schudź co będzie, nie? I tam. Także to jest w ogóle podejrzewam, że więcej będzie takich patentów, nie? Takich, kurde, japońskie takie, nie? No. no, rozwinięcie, znaczy no, zawiązanie fabuły jest takie, że niby jesteś tutaj teraz w Japonii, żeby szukać kogoś, tylko teraz właśnie nie wiadomo, bo ten Hattori tam mówi, czy szukasz kogoś, załóżmy przyjaciela, czy coś takiego, czy szukasz wroga, nie? żeby się zemścić, to jest takie powiedziane trochę dwuznacznie i nie wiadomo, nie wiadomo co jest grane, szczerze powiedziawszy, nie? nie ma PvP póki co No taki nagrobek, nie no. levelu w sensie, nie? No, ale myślicie, że będzie... Było coś powiedziane, czy będzie takie y, bezpośrednie PvP w pełnej wersji? No i jest co <grywka> Po, po, poczekamy do, poczekamy do, do premiery gry i nagramy ten, suplement z pełnej wersji. No, no dokładnie. Ja grałem w koopa, ale tylko ja przyzywałem gości. nie, nie nikt, mi, nikt mnie nie przyzywał. Nie? U? Fajna gra, ale no nie aż tak. Nie? No dobra, no to zacznę w ten sposób, że. Nie, tylko w becie w koopa. Becie w nie wiem, czy to się zmieniło jakkolwiek. W każdym razie y, wygląda to tak, że kołob jest ograniczony. Króciwie nie wiem, jak, zapomniałem, jak się nazywa ten, ten przedmiot. Ale no. Y, oczoko? Oczoko to się nazywa, nie? No, jakoś tak, bo no, nie wiem, pewnie teraz przelit ten. No. Przejęzyczyłem się. W każdym razie. Y, Zdobywa się to coś jak, na zasadzie jak inside port. Nie? Jak dojdziesz do bossa, to masz tam nie, nie konkretnie, ale dwa, ci trzy dochodzą, nową lokację od, od, odkryjesz, to ci dochodzi tych, tych oczoko i możesz je zużyć tak, ty, tak, tak, tak, tak ty, rewenantów, nie? Oni się nazywają tutaj. W ogóle, co ciekawe, można swój build dostosować do walki z nie, bo niektóre brodzie mają bonus do walki z, z, tymi, z, z tymi, tymi, czyli tak jakby nie możesz nie grać w swoim buildzie w zasadzie fabuły żadnej, tylko walić tych nie? gości. W każdym razie to jest to ograniczenie do, do tych do, co, co do liczby przyzwań i dosłownie coś jak w tych jak w Sousach, tylko że możesz, je tylko, możesz ludzi tylko przyzywać w świątyni, nie? przy tych kapliczkach. Także nie możesz sobie tam zadzwonić dzwonkiem jak Bloodborne, czy po prostu na, ym, wyzwać ich ze znaku, z, z, gdzie oni zostawili, tylko musisz być przy kapticzce i po prostu oni idą z tobą przez planszę albo już przez skrót do bossa. No i według mnie, to wiadomo, że zależy od skilla, nie? ale musisz być już po danej lokacji, po danym bosie żeby móc być przyzwanym. nie? Czyli no wiadomo, że już będziesz za, za mocny, za, wylewe, za bardzo wylewelowany już na ten level. Tak? Czyli, tak, jakby pomagasz ludziom w, przy levelach, które już przeszedłeś. Czyli to, dosłownie to samo, co w tym. W solucach, nie? I muszę przyznać, że jest, no, jest za łatwo, nie? Ale ch chyba też mają ci. Chyba też mają mobki i bossowie jakiś bonus co do, co do HP. Nie jestem. 100% pewien, ale też mi się wydawało, że po prostu chyba więcej mam HP, jak aż w kołopie. Znikasz. Znaczy no, tego jedynego bossa, którego pokonałem, to akurat pokonałem sam, ale jak oglądałem na YouTubie, to po prostu katsenka się włącza i po katsence już jesteś sam, nie? Bo pokaz sence cię wywala do mapy, nie, nie idziesz dalej bo z mapy sobie wybierasz misję, nie? Także. No. No, czyli jest bonus, nie? Yeah. <laughs> A są na przykład jakieś ograniczenia levelowe, w sensie, że plus minus 10 leveli mogą tylko koopować, albo nie wiem, jak Soulsach, nie? Bo... No teoretycznie tak, nie. Nie no, pohaśle, nie? Jak, jak pohaśle się łączysz, to każdy może do każdego wejść. Nie, je, jest, jest, jest to ograniczenie jak jak dzwonisz normalnie, nie, bez hasła a ten, a jak, z has jak z hasłem to możesz ty być na ng 25 i z pierwszym bossem ci, ci będę pomagał nie? <grym> e, ja wiem, no, chyba nie to no, na razie wygląda tak jak wygląda i wydaje mi się, że gdzieś tam w pełnej wersji może być dopracowany ale już działa nie? tak jak teraz tak jak teraz się gra, to już, już jest grywalne i, i... Wiesz, użytkowy, nie? Nie trzeba, że tak powiem, tego jakoś specjalnie do, do, do, dokręcać. Zażalenia na koniec zostawmy. No, Daniel zacz, zaczynaj, Daniel. Dla, no, dla mnie jeszcze, jak tu szybko liznęliśmy Sousy, to ten Dla mnie, to, kurde, jak się w Sousy gra, czy tam Bloodborne, wiadomo, to jest takie coś, że takie uczucie, że fabuła się dzieje, w ogóle cały ten świat, całe te e, NPC coś tam robią, a Ty jesteś tego świadkiem, nie? I albo sobie idziesz i nie patrzysz na to, albo zerkasz, wiesz, że jesteś takim trochę widzem z boku, ja, ja, obserwatorem, ja to tak widzę właśnie, nie? że nie? Tak, że fabuła nie kręci się wokół ciebie, jak tam wiesz w normalnych grach, tylko wiesz, no jak, jak nie zagadasz NPC-em, to nie, nie wiesz, to, to nie wiesz, że on sobie pojechał tam na zamek, nie? A jak zagadasz, no to wiesz. Tak. W odpowiednim momencie pewnie. No. No nie no, kolejny zawsze New Game w, w, w Souls'ach to jest dwa razy krótszy, nie? Ja tak miałem w Budbornie, że na przykład, kojarzycie Eileen, nie? Eileen the, the Crow, non stop mi umierała, nie? No, znaczy nie umierała, tylko była wrogo do mnie nastawiona, nie? I kurde, wiesz, łaziłem, a to na końcu walczysz albo z nią, albo z tym Henrykiem, nie? Więc nie, dobrze mówię z Henrykiem w tam w, w katedrze, że ona w ogóle, wiesz, umiera przed tym na schodach. Spoiler. <laughs> z, blo z Bloodborne. I, I chyba za, tr za trzecim New Game dopiero, dopiero udało mi się, żeby nie walczyć z nią, tylko walczyć właśnie z tym Henrykiem, nie? Że, bo, oni są, bo oni są tymi um, wrogami ze sobą, nie? i to też zależy. No, w każdym razie wracając do przewidywania, co mielibyśmy ochotę na tym zobaczyć w pełnej wersji. To ja mam w zasadzie dwie, dwa takie życzenia, żeby po pierwsze wydaje mi się, że było takie hintowane trochę w grze, że będziemy grać też drugą postacią. Masz takie wrażenie, Daniel? Tak, mi się wydaje, bo bo jak masz, jak wejdziesz sobie w status, nie czy tam swoje statystyki, czy coś, to, no, to masz Normalnie pisze ci, że to jest William i jego zdjęcie jest. I wiesz, no po co by takie coś było, jakby, jakby to była. To, jakby, jakby to była jedyna twoja kompletna, wiesz, dana postać, którą tylko grasz. Wydaje mi się, że taką ma, takie mam przeczucie, nie? Nie ma to nigdzie potwierdzenia ani nic, że, e, że będziemy grać być może drugą, albo i nawet większą ilością postaci, nie? Tak, że. No, że może będzie jakaś, wiesz, tam jakaś złodziejka, wiesz, którą trzeba się skradać, nie? I, albo jak, jakiś mag, czy coś, nie? Nie wiem, no, takie coś by... No, ja to widzę na przykład, żeby ten. Żeby inna postać miała na przykład inne te guardiany, nie? Albo. A drugą rzeczą, którą bym y, miał nadzieję być pozytywnie zaskoczony, to są nowe lokacje, nie? Bo trochę, trochę, się, trochę się obawiam, że to może być. No, no Twilight, są, twilight, nie? No ale na przykład wiesz, chodzi mi o jakieś takie, no inną scenerię, nie, może jakieś zima, czy no, trudno powiedzieć, wiesz, Japonia to jednak nie jest jakiś super zróżnicowany krajobraz, ale boję się, że to będzie non stop takie, to co widzieliśmy już właśnie w tych onimuszach, w, w tych tęczu i tak dalej, podobne te wioski z kartonu i tak dalej, nie. Tak no fajnie by było na przykład jakiś taki infiltrować jakiś taki zamek czy pałac, wiesz, jakiegoś takiego krude szefa szoguna. Tak, tak, tak. no no nie ja na przykład Ale wiesz na przykład można to, że jesteś tam, no fabuła jest przedstawiana w taki sposób dosyć, takiej narracji z góry, nie? Czyli jesteś, w, w, jesteś na mapie i a wiesz co tam, wiesz, podróżujesz 500 km na południe i tam mogą takie coś zrobić, bo mogą, nie? To nie jest właśnie tak, jak Danie mówi, że w sołsach masz, że tak powiem, połączenie jednej lokacji z drugą, tak? Jakbyś z góry popatrzył, to by wszystko miało sens, a tutaj to, co, możesz, wiesz, podróżować, jak masz ołotę, Także ma, mam po prostu... Tak, tak, mam, mam po prostu takie życzenie, żeby były fajne, zróżnicowane plansze, nie? bo w tej becie mamy tą przystań, mamy jaskinie i mamy tą taką łąką pagórki, takie, nie? Także tak, takie na, naturalne drzew, drzewka trawa. No w każdym razie po, tej, po Alfie i Becie yy, obiecująco wygląda pełna wersja. Zgodzimy się chyba tutaj, nie? Że, tak, że nie ma coś takiego, że ło tak, ma taki, ma Jezu, mam nadzieję, że poprawią to, sram to tamto. To jest według mnie na dzień dzisiejszy wygląda, zapowiada się jako solidna wiesz, Ciekawa, nowatorska może nie, ale no, ładna i świeża pozycja, nie? Tak, no masz wspomnienia tych, tych, nie? Jak podnosisz rzeczy różne z trupów, to masz takie jakby hologram, nie? Nazwijmy to w cudzysłowie, taki wiesz, że potwór nas zabił i uciekł w prawo, nie? I sobie myślisz co za potwór, idziesz tam w prawo i właśnie pojawia się ten oni chyba, czy jakby tam z, jeden z tych takich wspomnianych już bosów na górce, nie? Czyli możesz sobie, wiesz, tak, jak zwracasz uwagę na te takie szczątki, strzępy, fabuły, to sobie taką mini historię układasz, nie? Coś jak w Falloutach miałeś, jak terminale hakowałeś, nie, że tam, że oho, coś w tym domku się stało, nie, patrzę że tu faktycznie jakaś tam grupa tych wyznał <lś> ja to nie, <lś straight>, tutaj chciałem powiedzieć, że grupa tych takich łobu łobuzerki takiej, wiesz, no że siedzą sobie, to jest zaraz na początku samego, samej alfy było, nie, że sobie siedziało chyba ze trzech takich właśnie chuliganów wokół Ogniska i wszędzie trupy, nie, jak, si jak się ich tam... Y pozabijało, zbierałeś rzeczy od tych trupów i tam było, że A, za dużo ich tu jest, czemu oni chcą nas pozabijać i tak dalej, i tak dalej, nie? Także wiesz, to wydaje mi się, że właśnie podobnie będzie w pełnej wersji, że będzie fabuła główna, no bo mamy już wiesz danego bohatera, dany czas akcji miejsca akcji, że tak powiem, to jest bardzo, że tak powiem już taka rozgrzewka przed przedstawieniem fabuły już takiej danej, nie? Nie, nie, nie jak w Soulsach, że tam sobie możesz interpretować w prawo, w lewo, jak chcesz, ale masz te, te takie mini, mini historie nasiane, że to może, y, możesz, wiesz, odkrywać no, przy kolejnych y, New Game, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, mam nadzieję. No wydaje mi się, że ten cały, cały ten setting, w sensie folklor japoński i cały ten bestiariusz, umówmy się, daje dużo, dużo pola do, do popisu, nie? Wydaje mi się, że będę ben... na pewno. No, będą przecież jakieś te wiedźmy, jakieś, podejrzewam, że mocno magiczne sytuacje, nie? Jakieś takie... A jak, jak wydaje, wydaje wam się, jaka długa będzie ta gra? Znaczy, no wiesz, speedrun, nie? Ale ten... E Ja mi się coś tak kurde wydaje, że to będzie, nie wiem, na 20-25 godzin tak, żeby skończyć grę, ale żeby wymaksować to kurde będzie tak ze setka, tak mi się wydaje, że będzie, będzie niezły endgame, nie, tak mam wrażenie, bo są już te side questy, te, No, side missions, nie, gdzie można po prostu hordy napieprzać w kółko i wydaje mi się, że No, także ja jestem dobrej myśli. jeśli No bo ty kurde... E, Tak. Tak. No, mi się wydaje, że to będzie dosyć endgame postawiony na zdobywanie nowych zabawek, nie? Bo już teraz, jak się gra, to non-stop dropią się jakieś te, nie? I masz klasy tych broni, nie? Masz te uncommon, rare, jakieś tam inne, nie? Czy... No, wiesz, jak w diablo, nie? Tak, i według mnie to będzie tak, i <ścoughs> mega spoko. fantastyczna Co to kurde chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no i wy, wy, wydaje, wydaje mi się, że na tym będzie polegał Endgame, nie? Że I podejrzewam mimo wszystko, że będzie już jakiś, jakiś rodzaj PvP, nie? Bo bardzo, bardzo dużo by stracili, jakby nie zrobili PvP. Ale to zależy, czy mają, że tak powiem... Highs i infrastrukturę, żeby wiesz, utrzymać to PvP, nie, tam serwery, takie rzeczy. Jak najbardziej. Bez wątpienia. Dzięki za zaproszenie. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się.